To są informacje Polskiego Radia 24. Kończy się ultimatum USA w sprawie cieśniny Ormus. Donald Trump zapowiada rozpętanie piekła, jeśli nie zostanie otwarta. To okazja do wspólnego spędzenia Wielkanocy. Osoby samotne i ubogie zasiadły do wielkanocnego śniadania. Dobre warunki w górach to złudzenie. W Tatrach trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Minęło południe. Łukasz Pastor, dzień dobry. Rozpętanie piekła w Iranie zapowiada Donald Trump. Wojna na Bliskim Wschodzie może wejść w bardziej radykalną fazę. Jutro kończy się 48-godzinne ultimatum, jakie prezydent USA dał władzom Iranu. A chodzi o odblokowanie przez Teheran cieśniny Ormus. W, poł w południowym Iranie toczyły się zacięte walki. Tam prowadzono poszukiwania zaginionego członka załogi myśliwca F-15. Z Jerozolimy specjalny wysłannik Polskiego Radia Tomasz Sajewicz.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 i państwa Zatoki Perskiej. Tomasz Sawicz, Polskie Radio, Jerozolima. Ludzie potrzebują siebie nawzajem, wiara rodzi się we wspólnocie, podkreślił w Wielkanocnej Homilii Metropolita Krakowski kardynał Grzegorz Ryś. Hierarcha dodał, że ci, którzy szukają zmartwychwstałego Jezusa, tak naprawdę szukają także drugiego człowieka. Kiedy się spotykają ze sobą, to mają doświadczenie przełamania nocy i w samej tej porze jeszcze ciemnej odkrywają Pana, który jest, który żyje, który zmartwychwstał. Tak mówił kardynał Grzegorz Ryś, a w tej chwili w Watykanie papież Leon XIV wygłasza tradycyjne orędzie wielkanocne. Po nim udzieli błogosławieństwa urbi et orbi, miastu i światu. W kilkudziesięciu miastach potrzebujący zasiedli do wielkanocnego śniadania. Tak było między innymi w Poznaniu. Fundacja Barka przygotowała świąteczny posiłek dla 250 osób. Na stole nie zabrakło tradycyjnego żurku, białej kiełbasy, jajek czy sałatki jarzynowej. Na śniadanie co roku przychodzą potrzebujący i osoby związane z Barką, mówi Barbara Sadowska z Fundacji. Osoby bezdomne, osoby samotne, starsze. Ludzie, którzy są uchodźcami, którzy nie mają tu swoich rodzin. To jest wielkie przeżycie, taka wielkanoc. W przygotowaniu śniadania pomagali wolontariusze i podopieczni fundacji. Zaglądamy jeszcze na Podhale, a tam termometry w niektórych miejscach mogą pokazać do 20 stopni. Niech to nie będzie jednak złudne. Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ostrzegają, górskie wycieczki mogą być bardzo niebezpieczne. W Tatrach obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Warunki do uprawiania turystyki górskiej są bardzo niekorzystne.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 W stokach jest umiarkowanie lub słabo związana. Wyzwolenie lawiny jest więc możliwe nawet przy niewielkim obciążeniu. W poniedziałek wielkanocny TOPR także przewiduje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Informację zebrała Elżbieta Raczyńska. To były informacje Polskiego Radia 24. Od zachodu nadciągają chmury, w kolejnych godzinach możliwy deszcz w zachodniopomorskiem i w Lubuskim. Na pozostałym obszarze sporo słońca. W tej chwili najchłodniej na Suwalszczyźnie, około 8 stopni. Najcieplej w Jeleniej Górze 16. Termometry pokażą dziś do 23 stopni, lokalnie na południowym zachodzie. Klimat. Umiarkowana jakość powietrza tylko w Łodzi. Na pozostałym obszarze kraju bardzo dobra i dobra. Warto wybrać się na wielkanocny spacer. Prawie 60% energii w sieci krajowej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do 20 obowiązują tzw. zielone godziny. Na całym wybrzeżu i żuławach obowiązuje ostrzeżenie przed gwałtownym wzrostem stanu wody. Na południu kraju występuje średnie zagrożenie pożarowe w lasach. Klimat. Możemy powiedzieć, w jakim kierunku kraje Zatoki Perskiej będą podążały. Na ten i wiele innych tematów porozmawiamy z dr Blanką Katarzyną Dżugaj w magazynie Saldo Ekstra. Marek Klapa już dzisiaj o 12.30. Sześć minut temu minęła godzina 12, niedziela wielkanocna, Polskie Radio 24, Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu. Radio 24, słowem wszystko. I od razu zapraszam Państwa w podróż do Ziemi Świętej, do Jerozolimy. Tam jest Tomasz Sajewicz, korespondent polskiego radia. Witaj, Tomku Świąteczny. Dzień dobry, dzień dobry witam Cię. Z Warszawy, Wesołych dla ciebie świąt, wesołych świąt z Jerozolimy dla Ciebie i dla słuchaczy. Chociaż te życzenia wesołych świąt w Jerozolimie brzmią przewrotnie, to chyba mało powiedziane. Rzeczywiście jest tak, powtarzam od tygodnia przez cały Wielki Tydzień i Triduum Paschalne, jak surrealistyczna jest tu atmosfera, bo z jednej strony oczywiście najświętsze miejsce chrześcijaństwa i to właśnie tutaj akurat w Wielkanoc przy grobie Chrystusa chrześcijanie, większość żarliwych chrześcijan, wie, że chciałoby się znaleźć, ale to oczywiście nawet teraz jest niemożliwe, dlatego że Bazylika Grobu Pańskiego pozostaje zamknięta. Wiemy, jak dużo problemów mieli sami księża i zakonnicy, żeby dostać się tutaj. No i oczywiście też te święta w cieniu ostrzałów irańskich i ostrzałów Hezbollahu wczoraj w Izraelu. Tuż przed mszą rezurekcyjną ponownie rozlegały się syreny alarmowe. To dodaje do takiego wrażenia niepokoju, lęku, ale też surrealizmu tej całej sytuacji. Szczególnie, że też powtarzam to, to od wielu dni, jak wiemy, no jednak Większość osób nie rozumie tych ograniczeń, które nazywa drakońskimi w dostępie do Bazyliki Grabo Pańskiego w momencie, kiedy kościoły poza, obrębami starego, poza obrębem, poza murami Starego Miasta mogą przyjmować wiernych, chociaż w ograniczonym zakresie, ale tak naprawdę nikt tego nie sprawdza. Dziwne święta. Hmm. Bardzo niewyjątkowe na pewno, na pewno w takie, oby się nigdy takie nie powtórzyły w takiej atmosferze. A przecież my mamy w pamięci jeszcze te święta covidowe, prawda? Które też wydawały się wtedy bardzo niezwykłe i bardzo nietypowe, a tymczasem minęło aż tak nie tak wiele czasu, a znowu mamy doświadczenie i znowu mamy do czynienia z takimi niezwykłymi świętami. Tomku, powiedz jak ta niedziela wielkanocna w miejscu, w którym jesteś, wygląda? Czy no wiemy, te, że tych publicznych celebracji nie ma z udziałem pielgrzymów, z udziałem wiernych, ale czy dostojnicy kościelni, księża, zakonnicy, zakonnice, siostry zakonne, które są w Jerozolimie na terenie Starego Miasta, wiemy o tym, że jest przecież Dom Polski, na przykład w murach Starego Miasta w Jerozolimie, nie podal również do Polski prowadzony przez polskie zakonnice. Czy celebracja w Bazylice Grobu odbyła się, tak jak zwykle to bywało, w tych normalnych czasach? No w, w, oczywiście w ograniczonym zakresie, bo i władze Izraela, przypomnę, po niewpuszczeniu patriarchy łacińskiego w Niedzielę Palmową zgodziły się na wpuszczanie ograniczonej liczby księży, więc tutaj te uroczystości odbyły się wyłącznie w wąskim gronie duchowieństwa dostojników kościelnych. Oczywiście bez udziału wiernych wspomniałaś o pielgrzymach. Ci są oczywiście też nieliczni w tym momencie w Jerozolimie. Wydaje mi się, że to są też takie święta sprzyjające, bo my często przecież powtarzamy i księża to powtarzają, że ta Wielkanoc to przecież nie jest, nie chodzi o mycie okien i sałatkę wielowarzywną, tylko chodzi o wewnętrzne przeżywanie tego czasu, o skupienie. I wydaje mi się, że tutaj, w tym roku, jakieś mam takie poczucie, że też nawet w tym świętym miejscu, na tej świętej ziemi, jeszcze bardziej niż zazwyczaj no, ludzie wymuszeni są skupić się na tych najważniejszych kwestiach, nie mogąc podejść, dotknąć, jak niewierny Tomasz, tych wszystkich pustego grobu zobaczyć. Muszą się skupić na rodzinie, na byciu z najbliższymi, na myślenie o tym, co jest w życiu najważniejsze, bez konieczności jakiegokolwiek skupiania się na rzeczach doczesnych. Do tego zmusza ta sytuacja. Tomku, wiemy, że Jerozolima to jest miasto trzech wielkich religii monoteistycznych. My z naszego chrześcijańskiego punktu widzenia, oczywiście dla nas najważniejsza jest Wielkanoc, ale przecież Żydzi mają swoją Paschę, która także zbiega się mniej więcej w tym roku z okresem wielkanocnym. Wiemy o tym, że muzułmanie Ramadan świętowali w tym roku, w tym samym czasie, kiedy chrześcijanie mieli swój wielki post. Jak wyznawcy tych dwóch pozostałych wielkich religii, które również Jerozolimę za swoje święte miasto traktują, obchodzą swoje święta tam. No ja powiem, że to jest smutna demokracja w tym, pod tym względem, dlatego że izraelskie władze zakazały jednocześnie dostępu do meczetu Al-Aqsa w trakcie Ramadanu, co oczywiście protestował wówczas świat muzułmański. Życi mają też utrudniony dostęp do ściany płaczu. Tutaj też jedynie w okolicach mogą się modlić, nie przy samej ścianie. To, to, to, to, to, to są bardzo... Dziwne święta w tych trzech wymiarach, o których wspomniałaś, w tych trzech religii monoteistycznych. Każdy, każda z nich na własny sposób też widzi, jak wielkie te ograniczenia potrafią zaburzyć normalny rytm życia religijnego. To są ograniczenia, wspomniałaś wcześniej o covid -zie. Z wieloma osobami, z którymi rozmawiałem, powtarza się, powtarza się jeden, przywija się jeden wątek, że te ograniczenia są. Cięższe niż w covid bo w covid przynajmniej w pewnych, w pewnych ograniczeniach można się było przemieszczać, czy też trzeba było mieć maseczki. Tak, czy był czy jakiś były rygor sanitarny, liczba, ale można było, tak? Była liczba wiernych określona, a w tej chwili po prostu część miejsc, szczególnie te najważniejsze miejsca dla tych trzech religii, Alaksa, Ściana Płaczu i Bazylika Grobopańskiego pozostają całkowicie zamknięte. Przypomnę, izraelskie władze tłumaczą to w jeden sposób. W obrębie Starego Miasta nie ma schronów bombowych. Jest to prawdą, ale z drugiej strony Stare Miasto Jerozolimskie to są niezwykle grube mury. Są na przykład takie jeszcze cysterny z czasów rzymskich, gdzie składowano wodę, gdzie ewentualnie można się by było schronić i tam raczej nawet irańska rakieta, czy też rakieta Hezbollahu tym cysternom świętej Heleny chociażby nie, nie straszna. No ale izraelskie władze pozostają nieugięte, tłumaczą to względami bezpieczeństwa. Ja tylko dodam, bo to umknęło uwadze mediów naszej, nie umknie, że wczoraj w Izraelu były antywojenne protesty. I na przykład w Tel Awiwie na jednym z placów, z placów miasta zebrało się około tysiąca osób. Władze pozwoliły na zgromadzenie 600-osobowe, więc tutaj ta logika stojąca za, za, za decyzjami izraelskich władz jest niezwykle niebezpieczna, bo to te ograniczenia, które tutaj są wprowadzone, no mają się nijak do sytuacji, która jest na zewnątrz murów świętego miasta Starówki Jerozolimskiej. Starówki Jerozolimskiej, która jest pomyślana jako warownia swego rodzaju, no bo każdy, kto był w Jerozolimie, kto zwiedzał Stare Miasto, wie, że chociażby brama Namasteńska jest tak skonstruowana, żeby tam wjechać tak łatwo w obręby murów Starego Miasta w Jerozolimie. Nie było tak łatwo. Cudownie, że to mówisz. Naprawdę Brama Damastyńska jest jedną z piękniejszych i jedną z moich ulubionych bram Starówki Jerozolimskiej. Zresztą codziennie przechodzę przez nią, idąc, zmierzając do Bazyliki Grobo Pańskiego, sprawdzając dla państwa, czy jest ona otwarta. Być może zmieniły się regulacje, ale izraelskie władze po powtórze pozostają nieugięte. Ja mam takie też wrażenie i przeświadczenie, że gdyby można było to z tych miejsc niezwiązanych z kulturą jude... judeistyczną, to w... zrobiono by muzea, mam takie wrażenie, i w... W... też w rozmowach się pojawia, czy te ograniczenia w mniejszym stopniu, nie tak drakońskie, nie tak jednoznaczne, nie pozostaną na dłużej. Jak wiemy, wojna trwa, nie widać jej końca, co więcej, widać nawet początki jej eskalacji, chociaż trudno to uwierzyć, jest niedziela wielkanocna, nie chciałbym Państwu mówić o takich przykrych rzeczach, ale Oczywiście mamy na horyzoncie bardzo trudny Wielkanocny Poniedziałek, ponieważ wówczas kończy się 48-godzinne ultimatum, które Donald Trump dał Iranowi. Izrael szykuje się do ostrzału instalacji energetycznych Iranu, a to oznaczałoby, że będzie tam nie tylko blackout internetowy, najdłuższy zresztą w historii świata historii internetu, bo już trwający ponad 37 dni, ale także doszłoby do paraliżu elektrycznego całego kraju, a to oznacza, że tak jak Donald Trump, nie wierzyliśmy mu oczywiście, mówił o cofaniu Iranu do epoki kamienia upanego, to rzeczywiście bez elektryczności trudno będzie, trudno będzie cokolwiek w, w życiu codziennym załatwić, zrobić. To jeszcze Tomku, powiedz kilka słów o tym, jak wygląda życie w cieniu tej wojny za murami Starego Miasta Jerozolimskiego, bo skupiliśmy się na tym świętym miejscu dla chrześcijan, Żydów, również muzułmanów, no ale przecież poza murami Starówki Jerozolimskiej toczy się normalne życie, życie w cieniu wojny. Ono również jest trudne, dlatego że nie jest, jest nieczynnych większość instytucji publicznych, nieczynne są szkoły od ponad miesiąca, więc tutaj też jest pełna demokracja niezależnie od pochodzenia etnicznego, niezależnie od wyznania mamy, opiekują się i, i, i rodzice oboje, opiekują się swoimi dziećmi też, nie, nie, oczywiście nie operujmy takimi kalkami, ale to co powiedziałam, że mamy też coś w tym jest, dlatego że przypomnę, też zapomnieliśmy o tym na początku wojny, ze stało mobilizowanych 100 tysięcy rezerwistów w Izraelu. To są mężczyźni w wieku około 40- 50 lat, więc to jest taki wiek to są osoby, które no, wyszły pracowały w różnych firmach, w różnych fabrykach, w sklepach, w zakładach I to są... To są także właśnie mężowie, to są także ojcowie, tak. których nie ma, więc ten problem z dziećmi, jak wiemy tutaj na tych terytoriach, posiadanie dzieci jest najwyższą, jedną z najwyższych wartości, więc tutaj moi znajomi, którzy mają po pięcioro sześcioro dzieci, więc te moje znajome mają ciężko w tym momencie. To jest też taki aspekt niezwykle trudny, bo też trzeba dzieciom wojnę tłumaczyć. Trzeba tłumaczyć zbieganie do schronów i ja sobie mogę wyobrazić, nie mając dzieci, że to jest najtrudniejsza część wychowania w tym momencie pod ostrzałem, jak wytłumaczyć dziecku, co się dzieje, jak uspokoić, jak potem oglądać bajki dalej, które mogą być przerwane alarmem bombowym. Tomku, bardzo Ci dziękuję za te relacje. Mimo tych trudnych świąt, życzymy Ci wszystkiego dobrego. Dziękuję, do usłyszenia. Dobrej Wielkanocy, do usłyszenia. No i mimo tego, że te święta są takie dziwne i trudne, jak mówił Tomasz Sajewicz, to chyba trochę mu zazdrościmy tego, że może ten czas właśnie w Jerozolimie spędzać. Do usłyszenia, Tomku. Polacy mieszkający w różnych częściach świata, każde święta starają się obchodzić zgodnie z polską tradycją. Zresztą, jak podkreślają zagraniczni dyplomaci, którzy pracowali kiedykolwiek w Polsce, nie ma to jak polskie świętowanie Wielkanocy i Bożego Narodzenia. Nie inaczej jest tam, gdzie Polonia dba o nasze tradycje. Maciej Jastrzębski, który od początku lat 90. XX wieku odwiedzał Rosję, a później przez kilkanaście lat mieszkał w Moskwie, opowie nam teraz o tym, jak rosyjska Polonia świętuje Wielkanoc. W Rosji co najmniej 250 tysięcy osób przyznaje się do polskich korzeni. Najliczniejsze grupy polonijne są w Moskwie, Petersburgu i w syberyjskich wsiach. Nim jednak odwiedzimy jedną z takich wspólnot polonijnych, porozmawiajmy z ambasadorem Polski w Rosji, Krzysztofem Krajewskim. Wszak mamy piąty rok wojny, więc ciekawi jesteśmy, czy Moskwa przybiera już świąteczny nastrój. Tym bardziej, że właśnie trwają święta w obrządku katolickim, a za tydzień Rosjanie będą obchodzić prawosławną Wielkanoc. Przybiera y, Moskwa tak w różnych miejscach świąteczną dekorację, świąteczny nastrój, ale nie można tego porównać do tego, co Rosjanie tworzą z okazji Nowego Roku i Bożego Narodzenia. I jest zdecydowanie skromniej, zwłaszcza, że tutaj nie ma tej tradycji, aby urzędy, sklepy były zamykane i wszyscy... Mieli okazję do świętowania, do spotykania się, do chodzenia do cerkwi czy do kościoła, a poniedziałek jest normalnym dniem pracy. Pan ambasador często odwiedza Polaków mieszkających w różnych zakątkach Rosji od Kaliningradu po Władywostok i Kamczatkę. Pol Polonia uczestniczy w wydarzeniach i przygotowuje wspaniałe koszyki na święconki i obserwuje znane mi twarze naszych przyjaciół, znajomych z organizacji polonijnych, i nie tylko z organizacji polonijnych. także widać podtrzymywanie tej tradycji. I bardzo, odbywa się to bardzo podobny jak w Polsce. To mnie ogromnie cieszy, że starsze pokolenie uczą młodych jak należy obchodzić święta wielkiej nocy. Ja wiem, że ambasadorowie mają swoje przywileje, więc zapytam, bo przyznam szczerze, że sam nie wiem. Pan ambasador z małżonką przygotowujecie potrawy świąteczne sami czy kuchasz? Nie, oczywiście, że my. I muszę Panu powiedzieć, że moim zadaniem od wielu, wielu, wielu lat, które wykonuję największą większą przyjemnością, jest przygotowanie pewnego rysunku, który akurat wymyślam w zależności od mojej idei, pomysłu. Jednego jajka, które jest składane do święconki, jednego z kilku szpilką ręcznie rysuję to jajko. I one stanowi taki główny element święconki, a to jest tradycja od wielu, wielu, wielu lat, kiedy jeszcze dzieci były małe. Nasze dzieci i z, z zainteresowania obserwowały, co ojciec robi. Drapiąc jajko do święconki Przy pomocy szpilki A tu mamy podobne wspomnienia Bo ja także pamiętam kiedy u babci się spotykaliśmy To takie drapanki próbowałem robić I najczęściej ta szpilka czy igiełka Wbijała mi się w skorupkę I psułem to wszystko W tej pory mi się taka sytuacja nie zdarzyła Natomiast palce to odczuwają Ale to jest wielka frajda i przyjemność oderwania się od tej rzeczywistości Kiedy skupiam się na jakimś wzorze który akurat sam wymyślam Nie jestem oczywiście bardzo skomplikowany ale zawsze na tej jajku znajduje się rok, w którym ono jest rysowane. Pan, jestem tradycjonalistą, wychowałem się w domu, gdzie na stole zawsze dominowały sałatki warzywne, które uwielbiam z majonezem. Uwielbiam wszystkie wypieki świąteczne, mazurki, baby które zawsze mnie przyciągają ze względu na wielką słabość do słodyczy, ale oczywiście żurek z kiełbasą musi być i to jest taka podstawa, która się zawsze kojarzy ze świętami, ze śniadaniem wielkanocnym i już czuję zapach tych potraw. Pamiętam z czasów, kiedy mieszkałem w Moskwie czy w Mińsku, że zawsze miałem kłopoty z tą naszą sałatką jarzynową, bo trudno było dostać seler, trudno było dostać pietruszkę, no i majonez, jogurki kiszone to już nie ten smak polski. Wie pan, z lat znajdujemy w każdym miejscu, gdzie znajdujemy w świecie różne ścieżki, żeby takie produkty zdobyć, kupić i to się do tej pory mojej wspaniałej małżonce udaje więc nie mogę powiedzieć, że odczuwam różnicę w smaku sałatki z domu rodziców, a tej sałatki, którą serwuje, moja żona. Panie ambasadorze, a nasi rodacy, którzy żyją daleko od dużych miast, od Petersburga, od Moskwy, gdzieś tam daleko, daleko na, na Syberii, oni jeszcze pamiętają o tych naszych tradycjach? Pan często tam podróżuje? I jak pan o tym mówi, to właśnie moje myśli przeniosły się do Bierzczyny. Jestem przekonany, że w tej pięknej, wspaniałej, symbolicznej, urokliwej miejscowości, wsi Bierzczyna, na pewno te święta wypadną tak, jak zawsze, jak co roku, jak Pan pamięta, jak ja pamiętam. Wiem, że we wszystkich kościołach katolickich odbywają się święcenia, pokarmów i wiem, że w wielu miastach na terenie Rosji nasi rodacy organizują, nie tylko przygotowują stały świąteczne, ale również razem spotykają. Panie ambasadorze, a Czego powinniśmy sobie życzyć? Po pierwsze, i to co od razu mi się nasuwa, to oczywiście to nie jest banał, ale pokoju. Dlatego, że widzimy jak skomplikowana jest sytuacja geopolityczna w świecie i jak przedłużają się rozmowy na temat zawieszenia broni. Nie chciałbym dzisiaj przy tej świątecznej, naszym krótkim dyskursie mówić o polityce, ale widzimy jak one, te rozmowy są opóźnione i jak wiele ofiar nadal ginie, wiele osób. Drugie czego bym sobie życzył, to życzyłbym sobie, aby i nam wszystkim, aby świat nie oswoił się z wojną, żeby wojna nie stała się stałym elementem, który gdzieś jest i dlatego my staramy się żyć własnym rytmem, własnymi zwyczajami, z własnymi przyzwyczajeniami. Bo nie ma nic gorszego jak zapomnieć o pozwól, którego tutaj jesteśmy świadkami. Widzę normalnie funkcjonującą ulicę Moskiewską i mam takie wrażenie, że to jest ta fasada, a za nią kryje się brutalność, agresja i zwykłe zabójstwa, mordy w wyniku kosztownych, absurdalnych działań wojennych. Czyli życzę pokoju i żeby ta następna nasza rozmowa, Odbyła się w sytuacji, kiedy pokój zapanuje i kiedy on będzie pokojem sprawiedliwym, z poszanowaniem prawa międzynarodowego i prawa narodu, który stał się ofiarą agresji. Przenieśmy się więc na Syberię, do polskiej wsi Wierszyna i zapytajmy o świąteczne tradycje. Mieszkankę wioski, doktorantkę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ewelina Wirzentas. Jak mówi średnie pokolenie Wierszynian, kiedy oni byli dziećmi, to święta, kiedy malowano jajka, nazywano lejkami. Jako takie nazwy świąt wielkanocnych nie istniało. Zarówno nie istniało praktyk religijnych w okresie Wielkiego Postu. Co nie można nie powiedzieć o starszym pokoleniu, którzy przyjechali z Polski. Ja mam listy mojej pra prababci, która pisała do swojej rodziny, do Polski i chciałabym Państwu przeczytać fragment z jej listu z 1933 roku. Piszesz mi, bracie, jakie u nas święta. U nas święta takie jak u Was. Kalendarz ten sam, a świętować ich nie świętują. Po takimu, że nasze państwo zaprzyca. A po drugie, ta młodzież teraz wszystko zapomina. Ja świętuję wszystkie święta, bo wiem, w kiedy one są i tak świętuję, jak mnie rodzice nauczyli. Tylko jednych wielkanocnych świąt nie mogę teraz wyliczyć. Za prośbą waszą, jak nam napiszecie, to będziemy wiedzieć. A co nasze państwo świętuje? Nowy rok, tylko ten sam i my potem świętujemy 7 listopada. A takiego odpoczynku nie ma. Jak mi opowiadano, wierszynianie pisali listy do Polski do swoich rodzin i prosili o przysłanie kalendarzy, żeby wiedzieć, kiedy przypadają święta wielkanocne. Pamiętają jednak, że zawsze przed świętami było duże sprzętanie w domu. Prawdopodobnie starsze pokolenie utrzymywało post, ale kościół był już zamknięty. Nie można było wielu praktyk religijnych wykonać i dzieciom nie mówiono o tych świętach i o znaczeniu tych świąt, ponieważ bali się. Święta Wielkonocne, jak już mówiłam, nazywali lejkami, czyli była tradycja polewania się wodą. Ten zwyczaj oczywiście był przywieziony z Polski i tradycyjnie obchodzono go dwa dni. W poniedziałek polewali mężczyźni kobiet, a we wtorek kobiety mężczyzn. Zazwyczaj do polewania nie była używana zwykła woda, a używali perfum. Kiedyś prawie wszyscy brali udział w tradycji oblewania się na lejki. Nawet ja pamiętam, jak do, do nas przychodzili do domu i kropili mnie i mamę perfumami. A jak tak przyjdzie kilka osób z różnymi perfumami, to potem bolała głowa. Obecnie zwyczaj ten potrzebują przeważnie starsi mężczyźni. Po upadku Związku Radzieckiego, kiedy powrócono do praktyk religijnych i otwarto kościół w Wierszynie, oczywiście wierszynianie zaczęli powracać do świętowania świąt wielkanocnych. Dzięki kapłanom młode pokolenie zaczęło uczyć się tych świąt i co z nimi związane. Była taka powiedzmy tradycja, że w niedzielę wielkanocną po mszy świętej parafianie zbierali się na plebanii razem z księdzem i tam już świętowali. Jak wyglądają święta wielkanocne teraz? Trzeba podkreślić, że od 16 lat wierszynie jest na stałe ksiądz z Polski, więc wszystkie praktyki religijne są wykonywane. Jest także grup pański, który jest głównie robiony przez księdza lub sióstr zakonnych przyjeżdżających do wierszyny na katechezę z Angarska. Biorą w tym czasami udział dzieci, które chodzą do kościoła. W sklepach też jest dostępne farby do jajek, jest sprzedawany kulicz. To taki okrągły, wysoki, słodki chleb wielkanocny, gdzie na jego wierzchu wykonuje się ozdoby z ciasta, czyli w Polsce jest babka wielkanocna, a w Rosji kulicz. Więc tutaj ja powiedziałabym, że u kulici są zapożyczeniem z kultury rosyjskiej, ale kto chce ten robi oczywiście też i babki.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 i samo przygotowanie do świąt jest inne i czuję się, że naprawdę są święta. Wszystkim naszym rodakom, mieszkającym poza granicami Polski, a szczególnie tym, którzy są obywatelami krajów dotkniętych wojną i dyktaturą, życzę pokoju i spokoju. Niech jak najszybciej na froncie tym rzeczywistym i tym społecznym zamilkną działa. Życzył Maciej Jastrzębski i my do tych życzeń oczywiście się dołączamy.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 Saldo extra. Tu polskie radio 24 mark klapa. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w programie Saldo Ekstra, w którym dzisiaj wybierzemy się na Bliski Wschód i porozmawiamy o przyszłości tego regionu, czy takiej odległej, to się za chwileczkę okaże. Moją i państwa gościnią jest pani doktor Blanka Katarzyna Dżugaj, orientalistka, arabistka, dziennikarka Telewizji Polskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Bliski Wschód to jest oczywiście ten region, który jest w centrum zainteresowania świata w ostatnich dniach. Dużo o Bliskim Wschodzie się mówi, ale ja chciałbym, żebyśmy spojrzeli na ten region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 też jest Teheran, czy Isfahan, czy jakiekolwiek inne duże miasto, e, czy też jak mówiliśmy o Afganistanie, mówiłam o Kabul i tak dalej, a co innego na przykład e, no, prowincja, gdzie na pewno... E,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 Jak się odchodzi? No, między innymi na przykład w nowe technologie, w turystykę. Może trudno w to uwierzyć, ale ja bardzo polecam Arabię Saudyjską e, jako e, miejsce e, turystyczne na wakacje. Jest wiele przepięknych miejsc i wiele fantastycznie już, e, że tak powiem, ogarniętych. Możemy się naprawdę uczyć od Arabii Saudyjskiej, jak eksponować e, Miejsca turystyczne, na przykład głupią skałkę, która może przypominać słonia, wokół której zbudowano przepiękne, um, przepiękne tereny, zagospodarowano. Także tam się na wieczór na zachód słońca przyjeżdża, są czy kawę, je tyle, i w sezonie jest tam mnóstwo ludzi, a jest to jedna wielka skała. No, więc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 ale dla świata arabsko-muzułmańskiego jak najbardziej jest to też turystyka religijna. Budowane są hotele, budowane są um, linie pociągowe. No bo tak jak sam powiedziałeś, to jest, to jest ogromny półwysep. Ogromna, Arabia Saudyjska jest ogromna. Um, ja przyznaję, że nie mam cierpliwości do pociągów. Latam samolotem, no bo te odległości są ogromne, niestety. Um,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 która um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 A przecież e, Ziemia Święta już i tak ucierpiała przez e, wojnę w Gazie. E, mieszkańcy m, na przykład Betlejem, którzy mają Eldorado w, w okresie Świąt Bożego Narodzenia, no nastawieni są po prostu na turystykę. I mówię Eldorado, ale mówię to, no jako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 arabskiej wiosny w Egipcie i, i to był dramat. Ja przy, wybrałam się do, do piramid, bo miałam przerwę, była na szkole letniej, uczyłam się języka arabskiego w szkole i w przerwach, w weekendy, no sobie jeździłam. Byłyśmy z, kolega, ko, z kolegami z grupy, znaczy kolegami ze tej szkoły, których poznałam, właśnie na przykład przy piramidach i myśmy byli tam sami.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 no są na skraju a po prostu bankructwa, bo jeżeli był sklepik z tradycyjnymi arabskimi perfumami, który sprzedawał turystkom ogromne ilości tych perfum, a teraz no nie ma turystek, nie ma komu sprzedać. Jesteś dziennikarką, publicystką, komentatorką, ale także naukowczynią, która zajmuje się tamtym terenem i pewnie nie dziwi cię to, że w ostatnich dniach Właściwie na całym świecie w każdej redakcji gdzieś włączony jest monitor z notowaniami ropy naftowej. Hmm. To pokazuje, że te wydarzenia na Bliskim Wschodzie niemal natychmiast uderzają w nasze portfele, również tutaj nad Wisłą. Również te wydarzenia spowodowały konieczność podjęcia pewnych decyzji przez europejskie rządy, w tym również rząd polski. Teraz są święta, nie będziemy patrzeć na notowania ropy naftowej, ale chciałbym, żebyśmy powiedzieli też o jednej rzeczy, która może zaskakiwać wielu. Paliwo w tamtej części świata, mówię tutaj chociażby o Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Arabii Saudyjskiej, jest, nie lubię tego określenia, ale powiem śmiesznie, tanie. Jak to jest, że jest takie miejsce na ziemi, gdzie ropa jest tańsza od wody? Nie wiem, czy to jest mit, czy faktycznie tak jest? Ropa ma wycenę. Mhm. Wiemy, ile w tej chwili kosztuje baryłka ropy. Ona oczywiście się zmienia ze względu na wojnę i co Donald Trump powie, to inny wykres. prawda? Ale znamy cenę. Mniej więcej możemy powiedzieć, ile będzie kosztowała jutro. Woda jest bezcenna. Ona po prostu nie ma ceny. Bez wody no, te kraje arabskie z Arabsk, półwyspu nie mają podstaw istnienia po prostu. Dlatego tak straszna jest groźba z obu stron e, wojny e, zapowiedzi ataków na e, infrastrukturę odsalania wody. Bez tych e, urządzeń odcalających życie w Riyadzie czy życie w Dubaju byłoby po prostu niemożliwe. Tam po prostu nie byłoby wody. Pomijając już fakt, że te ataki, ataki byłyby zgodnie z prawem międzynarodowym, po prostu zbrodnią wojenną, jest to zabronione, ale Donald Trump akurat prawem międzynarodowym się nie, nie, nie przejmuje za bardzo. No a Iran odpowiada bardzo prostą bardzo prosty sposób i tego nie kryje, czyli oko za oko, ząb za ząb. Czyli jeżeli wy zaatakujecie nasze, e, naszą infrastrukturę odcalania wody, to my zaatakujemy waszą w regionie. Hmm. To by było przerażające absolutnie. Absolutnie przerażające. I... To jest też taka infrastruktura, której nie da się odbudować w tydzień, miesiąc, Absolutnie. czy nawet rok, bo ona powstawała przez dekady i ona, tak na dobrą sprawę, jest wyceniana jako, uwaga, bezcenna. Tu już nie chodzi o miliardy dolarów, bo tak. one tam się znajdą, tylko chodzi o czas i chodzi o ludzi, którzy bez ropy wytrzymają, ale bez wody nie przeżyją. Dokładnie tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moją i Państwa gościnią dzisiaj była pani doktor... Blanka Katarzyna Dżugaj, orientalistka, arabistka, dziennikarka Telewizji Polskiej. Bardzo dziękuję za to spotkanie w świąteczne południe. Dziękuję bardzo. To był magazyn Saldo. Marek Klapa. Do usłyszenia. Saldo Extra Reklama